Stefan przyjechał z Polski do Chicago, aby zarobić pieniądze. Cały tydzień pracował, ale w każdy piątek upijał się. Ilość wypitego alkoholu zależna była od towarzystwa, jakie spotykał. Gdy wypił dużo, czynił rzeczy, których nigdy by nie uczynił, gdyby był W Jeden z weekendów, będąc bardzo pijany, przechodził przez ulicę. Najechał go samochód, potrącił. I ciągnął go za sobą po jezdni. Zawieziono go do szpitala. Po kilku dniach, gdy odzyskał przytomność, nic nie pamiętał, co się wydarzyło. Różne złe sytuacje zdarzały się w jego życiu, gdy był pijany. Alkohol ograniczał jego świadomość. I czynił on rzeczy, których normalnie nigdy by nie uczynił. Możemy powiedzieć, czynił coś i nie wiedział, co czyni. W Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 23, czytamy Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ludzie ukrzyżowali Chrystusa, nie wiedząc, co czynią. Gdyby naprawdę wiedzieli, nigdy by go nie skazali na śmierć. Hitler lub Stalin, gdyby naprawdę zdawali sobie sprawę, gdyby wiedzieli co czynią, nigdy by nie dokonali tak okrutnych zbrodni. Człowiek na ziemi jest pod działaniem mocy dobrych albo złych. Większość, znaczna większość ludzi jest pod wpływem złych mocy. I najgorsze jest to, że oni nie wiedzą, Iż są pod takim wpływem. Gdyby wiedzieli, uczyniliby wszystko, aby uwolnić siebie spod działania tych złych mocy. Ta ograniczona świadomość to, że nie wiedzą, czyni tych ludzi niewolnikami. Cały świat jest pod wpływem działania duchowych mocy. Każdy z nas komuś służy, czy chce, czy nie chce. Jeśli nie służy Chrystusowi, automatycznie służy szatanowi. I bardzo często nie wie o tym. Chrystus bardzo cierpiał, aby wyzwolić człowieka z działania mocy ciemności i niewiedzy. Mimo, że tak bardzo cierpiał z powodu ludzi i ich grzechu, Chrystus patrzył na tych ludzi i na nas z politowaniem. Widział On i doświadczał, jak wielkie jest cierpienie, jego cierpienie, ale też był świadomy, że cierpienie ludzi, którzy nie przyjdą do Niego, i nie uznają Go swoim Panem i wybawcą, będzie większe, dużo większe. Większe i dłuższe, bo będzie trwało wiecznie. Dlatego w swej litości Chrystus prosi Ojca, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Najwyższy czas i jeszcze jedna okazja, aby przyznać i zobaczyć, że bez Chrystusa każdy z nas tak naprawdę to nie wie,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 So long beach mom, so long beach So long beach, so beach mom, so So sweet. Ty światłem, snu widzę lepiej, Ty jesteś słońcem, Ty świecisz jasno, Ewangelia Jana, rozdział 19, wersety od 23 do 30. Po przybiciu Jezusa do krzyża, żołnierze zabrali Jego ubranie i podzielili między sobą na cztery części.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 Gdy Jezus skosztował octu westchnął, dokonało się. Opuścił głowę i wydał ostatnie tchnienie. Z tego powodu, że Jezus został tak obnażony i tak poniżony na krzyżu, z powodu mojego i twojego grzechu, Istnieje szansa, abyśmy mogli zostać osłonięci Jego sprawiedliwością. Biblia opowiada, że nasza sprawiedliwość, na którą składają się najlepsze nasze czyny, na jakie się zdobyliśmy, jest splamiona naszym grzechem i egoizmem w takim stopniu, że przed Bogiem wygląda ta nasza sprawiedliwość jak brudny łachman. Ale na krzyżu. Jezus dał nam doskonałą, nienaganną szatę swojej sprawiedliwości i chce zabrać brudny łachman naszej własnej sprawiedliwości. Co za wymiana! W dniu sądu ty i ja możemy być ubrani w doskonałą szatę Jego sprawiedliwości, dlatego że On założył na siebie łachmany naszego grzechu. Kiedy z Jezusa zdarto odzienie, Pluton egzekucyjny podzielił między siebie tę odrobinę własności, która należała do Jezusa. Jego pas, sandały, i inne rzeczy, ale jeśli chodzi o Jego piękną szatę, postanowili jej nie niszczyć, dzieląc ją na kawałki, woleli rzucić o nią losy. Tak więc, gdy Jezus wisiał nad nimi, przybity do krzyża, konając w straszliwym bólu, walcząc o każdy kolejny oddech, żołnierze całkowicie Go lekceważyli i rzucali kości, które miały wskazać przyszłego właściciela szaty.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 Liczą na to, że jeśli czytają Biblię każdego dnia, jeśli wykonują więcej dobrych niż złych czynów, że jeżeli zachowują dziesięcioro przykazań, jeżeli chodzą regularnie do kościoła i jeżeli są dobrzy, to rosną ich szanse, by zadowolić Boga i dostać się do nieba. Zapominają, że Jego szaty, szaty sprawiedliwości Jezusa nie można odziedziczyć, ukraść, nabyć, kupić, zasłużyć sobie na nią. Jedynym sposobem zdobycia tej szaty jest wymiana moich i Twoich łachmanów naszej własnej sprawiedliwości. Na Jego sprawiedliwość. Na sprawiedliwość krzyża. Ta szata jest dostępna za darmo. Nie dlatego, że jest tania, ale dlatego, że jest bezcenna. Wina Twojego i mojego grzechu została usunięta dlatego, że została włożona na Jezusa. A Jego sprawiedliwość została nam przypisana. Co za wymiana. Jezus od ponad trzech godzin wisiał obciążony niewyobrażalnym bólem fizycznym, poddany moralnym i emocjonalnym torturom, złamany ciężarem naszej winy i wstydem naszego grzechu, który stał się jego winą i jego wstydem. I nagle ustał śpiew ptaków. Wszystko zamarło w bezruchu, gdy niespodziewanie naciągnęła ogarniająca wszystko ciemność. Krzyki, które od tego momentu można było słyszeć, nie dobiegały od skazańców zawieszonych na krzyżach ale od tchórzliwego tłumu, który w popłochu i panice uciekał ze wzgórza Golgoty. Nawet twardzi, okrutni żołnierze byli pełni lęku, gdy obserwowali to nadnaturalne zjawisko. Przerażeni ludzie patrzyli w niebo, ale nie było chmur zasłaniających słońce. Nie było to też typowe zaćmienie słońca. Była po prostu ciemność. Dlaczego? Dlaczego cały świat pogrążył się w tej przerażającej ciemności, ta niesamowita ciemność nie była skutkiem tego, że natura współczuła stworzycielowi, który został przybity do ołtarza krzyża. To był moment, w którym Boży Sąd został wylany na Jezusa z powodu Twoich i moich grzechów. To, przez co przechodził Boży Syn w tym momencie, jest poza naszą wyobraźnią. stworzył czas dla naszego pożytku. 60 sekund, 60 minut, 24-godzinny dzień zależne są od obrotów naszej planety. Bóg nie żyje w zależności od naszego czasu. Czas dla Niego jest wartością względną. To dlatego apostoł Piotr mówi, że u Pana tysiąc lat jest jak jeden dzień, a jeden dzień jak tysiąc lat. Być może dlatego, kiedy tworzył świat w ciągu sześciu dni naszego ziemskiego czasu, to na Jego zegarze upłynęły tysiące lat. Tego nie wiemy, ale być może w ciągu sześciu godzin, w których Jezus był zawieszony na krzyżu, na Bożym zegarze upłynęły tysiące lat. I tak długo mój i Twój grzech na nim ciążył. Jednego możemy być pewni. On poniósł Bożą karę za nasz grzech. On spłacił naszą winę, nasz dług i to w całości. Ceną było Jego własne życie. Podziękowałeś Mu za to? Odwracasz wzrok, oto teraz przyszedł, bo czas. Otwórz serce, ja kocham cię. Nie bój się. we mnie też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 zbytnio ogrom objawień dany mi został cierń dla ciała wysłannik szatana aby mnie policzkował żebym się nie unosił pychą pytanie czym był ten cierń który policzkował apostoła Pawła czy to była choroba odpowiedzi szukamy w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian rozdział 12 wiersz 8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 No jak to młody chłopak się. zakochałem kochałem się, nie? Tego. I z... chodziliśmy ze sobą dwa lata. No i tam rodzice sprzeciwiali się, wiadoma sprawa, nie? Młodzi jeszcze byli, ja 15 lat chyba jakieś. A później miałem swoje lata. Poszły tam do ich rodziców. Oni nie pozwalali, wiadomo, sprawa, nie? No to ludzie ci tam wódkę postawili, oni tam zaczęli pić, bawili się, tego, nie? A ja ją ukradłem nie? i poszłem. Przyszedł za mną na dyskotekę. Z tej dyskoteki właśnie wziął taryfę. Wziął mnie na, do hotelu. No i my z tego hotelu przyszli rano do domu. Musieli rodzice już pozwolić nam. Bo u nas tak jest, jak dziewczyna z, z chłopakiem, to już... Myślą, że my już byliśmy razem, czy nie? U no, nas tak jest. Na drugi dzień przyszłem, krzyczeli rodzice tego, nie? No ale później przyszli wszyscy Romowie, moja rodzina, jej rodzina od żony, matka, ojciec, nie? Stanęli mi na, środ na środku, ręce nam związali, My spytali się, czy się chcemy, czy się kochamy, bo błogosławili nas, no i zgodzili się już, nie? Pili my chyba tydzień, czas, nie pamiętam już dokładnie. sobie na Śląsku mieszkanie, wszystko, no i tak tutaj mieszkam już ile? 16,5 lat, 17 lat. Moje dzieciństwo wyglądało dość takie normalne, miałem wszyscy klocki mieszkałem. Chodziliśmy tam do szkoły, uczyliśmy się. Skończyło to 8 klas, już ojciec przestał pracować. Kiedyś rodzice inny tylko pracowali nie? w państwowych pracach. Bo mój ojciec pracował w Nadleśnictwie, a moja matka pracowała w mpg czyli ulicy zamiatowa, nie? Jeździli, zaczęli mi jeździć na handel. Zaczęli mi tak wszyscy Romowie tutaj, zaczęli mi handlować Nike, Pumy, Adidas, bo to najlepiej się schodziło, nie? Koszulki, spodenki, latem, nie? Normalka to, nie? Ludzie kupowali, bo to latem, to spodenka, krótki, spodaneczka, koszulka. No i załatwiłem takie naklejki. Normalnie prasowanki my robili, nie? Na koszulkę się przyklejało, albo na spodenki. jak kleiło się dobrze, to i dwa lata się y, trzymało. Jak ktoś mi dobrze przykleić, to nawet i dwa, trzy lata się będzie trzymał, nie? No. no, zależy, kto, kto jak kleił, nie? No ale złapali później mnie policja, zabrali mi ponad 200, czy ileś tam koszulek ze spodenkami. Dostałem zawieszenie wyrok, zawieszeniem dostałem i kolegni takie czy grzywne to nie do tej pory płacę, rozłożyłem się to na ratę i, i płacę to niestety, ale tak rozprowadzałem to na, już prawie na wysoką skalę, bało się po 10 tysięcy, po 20 tysięcy na kolejny to tydzień czasu i tego nie miałem. Nas jest dziesięciu, pięciu było, pięciu bra e, braci, ale dwóch już nie żyje, braci, ale ja dzieciństwo miałam, no dobre miałam, też chodziłam do szkoły, tylko siedem klas, bo wprzedtem tak nas rodzice nie pilowali z tą szkołą, pobrali mi się, najpierw to było handel, naprawdę handlowaliśmy, z firanami to było. Ale się udało tak raz wziąć później, czy nie? Udało nam się ukraść i nam się to spodobało, że to był łatwy pieniądz, był co nie? Ja myśli szli do mieszkania, to Romanie za nas handlować, to my patrzyli, żeby ukraść coś. Pukaliśmy do mieszkania i mówiłam do tej kobiety starszej, że chce się wody napić. Zanim ona po tej wody poszła, to jej ja już ją mu ukradłam. Już tam zagadywali, jedna szła do pokoju, już wzięła pieniędzy, a jak nie dało rady, to i my byli, i bili i tych ludzi. No i to się to, to, to trwało tak. W ciągu do tego? Jakieś dwa, trzy lata to było, tak ciągło się. Tak. Nawet i więcej, cztery lata to tak ciągło się. I potem cała ta ulica tak szła. Cała Co ulica, każdy ulicy? prawie dom tak chodził i... i kradliśmy, nie? nie. Ale wreszcie jedny poszli siedzieć, dziewczyny takie, grupa, to było głośno, nawet tak w telewizji to było, w gazetach tak to było. Na tej ulicy jest grupa taka, taki gang złodziei i głośno tak. było na tej ulicy, że... No ale oni jak już poszli siedzieć, tak już tak pomału się wszystko przestawali, bo się baliśmy już, że pójdziemy siedzieć, dzieci zostawimy. No nie będzie to dzieciom dać jeść, nie? Tam wezwanie, Ja poszłam na te wezwanie, i po tych wezwaniach, jak właśnie przyszła na konfrontację kobieta, i ona mnie poznała. Do końca się wypierałam, że to nie no, ja. Ociski nie Ale ociski były, były moje zdjęcia, i na tej sprawie przyjechał biegły i udowodnił, że to moje ociski są. Ta kobieta powiedziała, że za zamkniętymi oczami mnie poznaje. No i. Po zakończeniu sprawy właśnie powiedzieli, że mam zwracać tej kobiecie te pieniędzy i zawieszenie zostałam rok na dwa lata chyba, tak zostałam. Mam lepiej mi na, na sercu, jak tej kobiecie oddaję te pieniądze. Co miesiąc zwracam po 250, 9 tysięcy i zwracam. I w ciągu czy lata mam to spłacić. No i kuratora mam. Ja powiedziałam, że ja się przyznałam mojemu kuratorowi, że ja to wzięłam te pieniędzy, że on z... widzi, że ja to zwracam te pieniędzy. On nie wierzył, że ja prawdę mówię, on nie mógł sobie wziąć do myśli, że cyganka prawdę mówi. Ale pe pewnego razu zachorowałem, nie wiem, takie krwioplucia, no i wykazali mi, że mam raka na lewej nerce. No i mówię, to już koniec po mnie, młody jestem, koniec. No i mówię tak do mojej żony, przynieś mi Biblię. Zacząłem czytać co tak w szpitalu, nie? No i modliłem się, mówię, Panie Boże, jeżeli po tej operacji będzie wszystko dobrze, nie będę musiał brać chemii tego, daję Ci słowo, że przestanę kraść. Miałem tą operację, wycięli mi tą nerkę, to wszystko. Czekamy trzy tygodnie na ten ostatni winik, tą, ten wycinek tej nerki, nie? Żona pokryjemu poszła po ten winik, tak żebym ja nie, nie wiedział, nie? Że się nie załamał całkowicie, że mogą być przerzuty. Ale poszło do lekarza, że jest ok wszystko, nie? I tak pomyślałem, jednak Bóg mi wysłuchał moją modlitwę. I było tak, że niestety ja byłem ten ostatnim człowiekiem, który nie był nawrócony. Bo moja rodzina, to z Byszczycy Kłoskiej pochodzą, wszyscy są nawróceni. Kuzyni, nie kuzyni, matka, ojciec, siostra, brat, tylko ja jedynie byłem. No tam z początku były kłopoty, nie? Tego. Ja się modliłem tego, chodziłem, a ona mówiła, że ja zwariowałem, nie? Ja pojechałam do teściowej, no to oni się modlili piąta na rano, ja powiedziałam, że, on, że oni z nie? ja nie mogłam to przyjąć, że oni się tak modlą, no cała rodzina jego, a mi to przeszkadzało, ja chodziłam na handel, ale nie, nie taki handel był, bo to było tak, radzież, pobicia ludzi, kłamałam. I mnie to interesowało, ale później jak już podpadłam, złapali mnie policja, dwa dni byłam na dołku i brat mówi do mnie tak, że on mnie nie może wyjmnąć, że nie da rady. I ja mówię tak do siebie, co nie? Panie Boże, jak dasz rady, żeby mój brat mnie wyciągnął, mówię, to daję Ci słowo, że już więcej nie pójdę na kradzież. I tak jak dałam słowo, tak nie poszłam już więcej na kradzież. Handlowałam legalnie. no i dał Pan Bóg, że mnie zmienił, już nie kłamie, zaczynam z tą drogą iść już tak za Pana Bogiem i wziął ode mnie Pan jeszcze ten papierosy też nie palę, już będzie rok czasu, jak nie palę. wyzywają, ja, tyści e, sekty. sekty jakieś, pastory, piraty, piraty. O, tak, piraty wołają na no, nas, nie, <laughs> nie wiem. wiem. Tak właśnie wołają na nas. Piraty. Jestem z Panem Jezusem i, i mi to nie przeszkadza, nie, nie wiem, jak żeby nam, nas wyzywali, to mi to nie przeszkadza. Trochę się nas tak podśmiewają się, ale trochę ich nie ciągnie, nie? Ale znów nie chcą zostawić ten nielegalny handel trochę. I znów tak i tak, jedną nogą by chcieli, a drugą nogą by znów nie chcieli, nie? Ale, wie, oni, ale oni wiedzą bardzo dobrze, że jak idziesz za Panem Bogiem, to musi iść na 100%, a nie, że trochę tu, a trochę tu służysz, nie? No, no teraz handlujemy z perfumami i leganie Panu Bogu oddaję dziesięcinę i Pan troszczy się o nas, bo jakoś ten mam na jedzenie, na opłaty. Na przetel to tak jeden dzień z te pieniędzy co my kradli to na jeden dzień nie mieli i żadnego zysku nie było z tego. Hmm, raz nie sprzedałem towaru, nie miałem pieniążków w ogóle na jedzenie nie, i modlę się, nie? żona się osobno modliła, ja, ja w kuchni, żona w pokoju się modliła. Mówi, Panie Jezu, nie sprzedałem nic, pomóż mi. Widzę, że nie mam na jedzenie ani nic. mówi, gdzie mam nic, co mam zrobić? Curo, nie mają pieniążków, żeby pożyczyć tego, też ciężko mają. Panie Jezu, mówię, oddaję Tobie wszystko w Twoje ręce. Niecałe ile. Pół godziny minęło, osobiście gościu do mnie przychodzi, puka i mówi, proszę Pana, chciałem perfumy kupić. Ja takie oczy kupił do mnie na 150 zł perfumy. Teraz pilnuję dzieci moich, żeby skończyli tą szkołę, żeby mieli pracę. Jedna ma 15, druga ma 14, syn ma 10. Nie mogę narzekać, dobrze uczą się. Hmm. Tam ojciec jeszcze, bo mój ojciec zachorował na raka. Wiedział, że umiera, ale powiedział, proszę Boga, abym wytrzymał do końca. Do, do końca. Siedziałem ja, mój brat. Moja żona, tam byszycko byliśmy, siedzieliśmy w pokoju, a on mówi tak: Słuchajcie, ja teraz będę odchodził, że umiera, ale musimy się spotkać w niebie, w raju. Tu, tutaj tylko ino moje ciało umiera, ale moja dusza idzie do Pana i się tam spotkamy, i ja będę czekał na nas. Marzenia mam takie: wytrwać do końca. Poszedł do Raju. Ja i moja rodzina, moi bracia, siostry, żeby właśnie tą drogą szli Romowie. A moje życie Panie. kiedyś było cygańskie. Duże ogień, banda, gitary, harmonii, picie. Alkohol i te, te inne sprawy, nie? Ogromny ból, zawsze będziesz mnie kochać Chociaż nie będę znała wyjścia z moich ciemności Ja wierzę, że przyjdziesz po mnie i uratuję to Moja miłość jest miłością, a moja jest swoją Rozgrzejemy nią serca zatwardziałych Pokonamy demony ciemności, O, Twoja miłość jest moją miłością, a moja jest Twoją. Rozwije nią serca, zatwardziały. Pokonamy demony ciemności, pokonamy je, pokonamy je. Pokonamy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 który policzkował apostoła Pawła. Czy to była choroba? Odpowiedzi szukamy w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 12, wiersze 8-10, gdzie jest napisane Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział, wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Na przestrzeni wieków dużo było dyskusji i pytań na temat, Czym był ten cierń, który tak boleśnie dokuczał apostołowi Pawłowi? Bardzo dużo ludzi wierzyło i wierzy, że to była jakaś choroba apostoła Pawła. Popatrzmy jednak bliżej w tekst, w to, co sam apostoł podaje nam na ten temat. Apostoł Paweł, nawiązując do tego ciernia w jego ciele, nie pisze, że mam upodobanie w chorobach, ale pisze, że mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach. Apostoł Paweł pisze nam też, że ten cierń policzkował go. To słowo policzkował w języku greckim znaczy kolaphizo. To samo słowo kolaphizo jest użyte w pierwszym liście apostoła Piotra, rozdział 2, wiersz 20. I jest tam napisane chłosta kolaphizo, znaczy chłosta. To samo słowo kolaphizo jest użyte jeszcze w trzech miejscach w Nowym Testamencie i użyte jako policzkował. Kolaphizo chłostał lub policzkował. Widzimy więc, że ten cierń, który miał apostoł Paweł, policzkował go i chłostał go. Co najbardziej policzkowało, co najbardziej chłostało apostoła Pawła? W drugim liście do Koryntian, rozdział 11, wiersze 24 i 25, czytamy Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po czterdzieści razy bez jednego. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany. Trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu. Przez dzień i noc przebywałem w głębinie morskiej. Od kogo najwięcej tych policzków i chłost otrzymywał apostoł Paweł? Od Żydów, od ludzi ze swojego narodu, niektóre też od pogan. Pytaniem było, czym był ten cierń, który policzkował apostoła Pawła? Czy to była choroba? Jeszcze raz, apostoł Paweł nie pisze, że mam upodobanie w chorobach, ale pisze, że mam upodobanie w moich słabościach, takich jak w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach. Gdy czytamy listę apostoła Pawła i gdy podkreśla on jego własne cierpienia, to nigdzie nie mówi on o cierpieniach związanych z jego zdrowiem, ale zawsze mówi o cierpieniach otrzymywanych od ludzi. Mówi on o chłostach, policzkowaniach, obelgach, prześladowaniach. Co jeszcze ważnego tu znajdujemy? Czytamy, dany mi został cierń dla ciała wysłannik szatana. Te obelgi, niedostatki, prześladowania, policzkowania, te chłosty Pawła były działaniem sił szatana. Gdziekolwiek apostoł przyszedł, głosił królestwo Jezusa Chrystusa, szatan używał swojego wysłannika, ducha, który próbował niszczyć pracę apostoła, oczywiście używając do tego ludzi, i również dokuczać i niszczyć apostoła Pawła. Gdy apostoł prosił Jezusa o interwencję, Jezus mu odpowiedział, że nie zmieni tej sytuacji, bo wystarczy mu jego łaski. Czytaj codziennie Pismo Święte, poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga, bo jest nauka religii i nauka Ewangelii.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 Audycję Wiara i Wolność zapraszamy do wspólnego udziału obecnie przez słuchanie i przez mówienie, a później i również zapraszamy do rozmowy przez telefon. Zajmiemy się tematem, porównując dwie książki. Książkę, która nazywa się Biblią albo Pismem Świętym i drugą książkę, która nazywa się Katechizmem Kościoła Katolickiego. Bierzemy niektóre punkty z obydwu tych książek i porównujemy. Mamy dwie książki. Mamy katechizm i mamy Biblię. Na pewno ktoś może się zastanowić, dlaczego mamy dwie książki. To jest właśnie ważne pytanie. Jedną z odpowiedzi jest to, że w każdej z tych dwóch książek są... W te ważne sprawy naszej wiary i życia z Bogiem przedstawione inaczej. Gdyby było przedstawione tak samo, jedna z tych książek nie byłaby potrzebna. A więc jeśli są dwie, to znaczy, że się różnią. A jeśli się różnią, to czym się różnią? Właśnie chcemy zaznaczyć, podkreślić te elementy. Czym się różnią, dlaczego są dwie książki i czym się różnią? Żebyście, drodzy słuchacze, wzięli każdą z tych książek, bo jest dostępny katechizm i jest dostępna Biblia, jest dostępne Pismo Święte, abyście wzięli do swoich rąk i sami mogli sobie porównać i zobaczyć i zadecydować, która książka jest właściwą książką, bo nie mogą być dwie. Jeśli by były dwie i były na ten sam temat, to która jest niepotrzebna. Więc to pozostawiamy Wam. Chcemy tylko to zaznaczyć, bo nie, nie przejdziemy wszystkich tematów, ale niektóre. Dzisiaj ze mną jest Ania i Józef Lupa. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Z tych siedmiu sakramentów pozostał jeszcze jeden sakrament katechizmu. Jest to sakrament namaszczenie chorych. Nie wiem, czy ktoś zesłających pamięta, ale nie tak dawno temu, bo 50 lat temu, 40 lat temu, nie było namaszczania chorych, ale było namaszczanie umarłych. Ksiądz czekał, albo rodzina czekała, aż człowiek umrze i wtedy ksiądz przyjeżdżał i namaszczał umarłego. Teraz tu pisze namaszczanie chorych. Jak to jest z tym? Dlaczego kiedyś było namaszczanie umarłych, a dzisiaj chorych, a obecnie chorych? Ja przytoczę list, ja przytoczę odpowiedź księdza na ten temat. Ktoś pisze do księdza w internecie, wziąłem to z internetu i pyta się właśnie na ten temat. Jak to jest? Czy namaszczamy chorych, czy namaszczamy umarłych? I taka jest odpowiedź księdza. Nie można ich namaszczania udzielać osobom zmarłym. Stąd w sytuacji, kiedy lekarz stwierdził już zgon i nie było wątpliwości co do śmierci taty, nie można udzielić namaszczenia. W dawnych czasach powszechna była taka pomyłka i z udzieleniem tego sakramentu rzeczywiście czekano do najbardziej krytycznego momentu. Dziś mamy już pełniejszą świadomość że to sakrament dla chorych, aby Bóg ich podźwignął i uzdrowił i dał siłę na czas cierpienia. Chwała Panu, dziękować Panu, że niektórzy zauważyli, że kiedyś to była pomyłka. Chwalimy Pana za to, że niektórzy zauważają te pomyłki, które przez wieki narosły i zaczynają szukać prawdy w Piśmie Świętym, i to jest jeden z przykładów. Ksiądz wyjaśnia i prostuje. W dawnych czasach, jakie to były dawne czasy? 45 lat temu. Powszechna była taka pomyłka, że udzielano sakramentu namaszczania umarłym. Więc właśnie, przeczytamy teraz fragment, który mówi na ten temat, a jest to z listu św. Jakuba, rozdział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 jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Dziękuję, Aniu. Właśnie, jest tutaj poruszone parę ważnych punktów i jest na temat namaszczania i widzimy wyraźnie, kogo dotyczy i powinno dotyczyć namaszczanie. Więc na ile czas pozwoli, przejdźmy te trzy wiersze i zobaczmy, jak to jest z tym namaszczaniem z modlitwą, z uzdrowieniem i co, czego jeszcze dotyczą te wiersze. Tak, chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że nauki ludzkie, kościelne mogą ulegać skorygowaniu. Pismo nigdy nie może ulec skorygowaniu. Pismo jest doskonałe. I tak jak właśnie ksiądz zauważył ten fakt, że w dawniejszych czasach Dawno, dawno temu, 30-50 lat temu, pamiętam zresztą sobie sam, kiedy byłem jeszcze małym dzieckiem i kiedy ksiądz wyjeżdżał na namaszczenie chorych, to można było się spodziewać w pogrzebu w ciągu trzech dni. Było to często w sytuacji, kiedy człowiek już umierał albo był już martwy i ksiądz jeszcze dojeżdżał na sam koniec. I wszyscy, wszyscy myśleliśmy, że naprawdę w tym jest wielka moc. Jest jakaś niesamowita potęga, moc, nie wiadomo co, że ksiądz jedzie i namaszcza chorego. Umarłego nawet. Nawet i umarłego, ale nigdy nie słyszałem, żeby, żeby a umarły został wskrzczony z martwych, albo niestety 99,9 tych ludzi, których ksiądz namaszczał, oni umierali. Jednak tutaj Pismo nam mówi coś innego, że kto choruje między wami, niech przywoła starszych kościoła, i niech modlą się nad nim, namaściwszy go w imieniu Pańskiej, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi. Czyli widzimy tutaj, jakie tu jest przesłanie w ogóle, które wypływa z tego fragmentu. Oczywiście, żyjemy w takim świecie, gdzie wszyscy chorujemy. Czy jest pośród nas ktoś, kto nigdy w życiu nie chorował? Nie myślę. Chyba, że to jest noworodek, ale to też nie wiadomo. Ale on nie może za siebie powiedzieć. Jednak kiedy chorujemy, kiedy czujemy się źle, naprawdę zdajemy sobie z tego sprawę, że wszystkie inne rzeczy odchodzą w dal. Nic nie jest ważne, tylko jest jedno. Jeżeli chodzi o nasze życie tutaj na ziemi, ważne jest wtedy zdrowie. Żadne rzeczy materialne, Nasze ambicje, plany, wszystko odchodzi w dal. Naprawdę chcemy być zdrowymi. I często jest tak, że chorujemy, ale Bóg jest Bogiem żywym. I tutaj święty Jakub, będąc człowiekiem, który znał Boga, co więcej, ten Jakub, który jest autorem tego listu, jest bratem Pana Jezusa Chrystusa. Ten sam Jakub, który na początku nie wierzył, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, jest Bogiem wcielonym, ale który uwierzył. On sam mówi tutaj, że modlitwa płynąca z wiary uzdrowi. Że to nie, nie ma w, w samym namaszczeniu jakiejś, nie wiadomo, jakiejś cudownej mocy. To nie jest jakiś eliksir ale że to Bóg swojej mocy ma moc uzdrowić człowieka przez modlitwę, ale modlitwę nie człowieka, który wątpi, ale człowieka, który ufa Bogu, który zna Boga. Ten czternasty werset również nam obrazuje fakt w odniesieniu do Starego Testamentu. W jaki sposób? Namaściwszy go imieniu w imieniu pańskim. Tutaj mówi święty Jakub. Kiedy analizujemy sytuację namaszczenia oliwą, widzimy, że często przez namaszczenie oliwą Bóg namaszczał na króla. Na przykład w taki sposób został namaszczony Saul, w taki sposób namaszczony został Dawid. I to namaszczenie oliwą było również obrazem Namaszczenia duchem świętym. To jest taki obraz. Święty Jakub chce przekazać a, czytelnikom, że jeżeli ktoś w pośród Was choruje, niech inni się nad nim modlą, a przyjdzie duch święty, który ma moc podźwignąć takiego człowieka z choroby. Gdzie ludzie wierzący, ludzie liderzy kościoła, którzy będą się modlili i wstawiali za taką osobą, ta osoba zostanie podniesiona przez samego Boga. Duch Święty dotknie taką osobę, ale jest jednak warunek. Tutaj jest napisane, że jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. To nie jest tak, że grzechy po prostu są odpuszczone. Grzechy są odpuszczone i przebaczone tylko wtedy, kiedy człowiek wyznaje te grzechy i od tych grzechów się odwraca. Nie ma odpuszczenia bez przebaczenia. Nie ma przebaczenia bez wyznania. Ostatnio dwie audycje temu żeśmy mówili o pokucie i upamiętaniu. Jeżeli człowiek, który choruje i zbadał swoje serce i zobaczył, że popełnił coś, co było wbrew Bogu, Wbrew Jego przykazaniu. Było to coś, co zasmuciło Boga. Zasmuciło Ducha Świętego. Jeżeli taki człowiek zobaczył, że coś takiego zrobił. Jeżeli przyjdzie i wyzna te grzechy. Wyzna te grzechy przed Bogiem. I nie tylko przed Bogiem. Dlatego, że 16 werset mówi, że wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim. Zwróćcie uwagę, że Bóg nie tylko jest zainteresowany o naszą relację z Nim bezpośrednio bo grzechy oddzielają nas od Boga. Ale Bóg jest zainteresowany również naszą relacją wzajemną. Teraz, jeżeli jedni drugim robimy krzywdę, jedni drugich ranimy, jedni drugich musimy prosić o przebaczenie. Dlatego Pan Jezus powiedział, że po czym nas poznają, albo po czym was poznają, to znaczy kogo poznają? Uczniów Jezusa? Po wzajemnej waszej miłości do siebie. Czyli wasza relacja pomiędzy wami będzie wskazywała na to, że ja jestem waszym Panem, jeszcze waszym Zbawicielem. Także widzimy, że jeżeli mówimy w kontekście sakramentu namaszczenia, w kontekście katechizmu, a teraz mówimy w kontekście biblijnym, Jedno z drugim całkowicie się nie pokrywa. Dlatego, że przez wiele lat sakrament namaszczenia był podawany jako coś, co samo w sobie ma jakąś moc. Sakramentalną moc, która wypływa z Kościoła. Wypływa z danego uczynku, z poświęcenia jakiegoś. Jednak w kontekście biblijnym widzimy, że tu znowu nie o to chodzi. Że tutaj znowu chodzi o coś innego. Tu chodzi o serce człowieka. Tu chodzi o to, gdzie człowiek jest w relacji. W relacji najpierw z Bogiem, a później jest w relacji z innymi. Jeżeli człowiek w swoim sercu zobaczy, że zgrzeszy przeciwko Bogu i przyjdzie do Boga, otrzyma przebaczenie otrzyma odpuszczenie, a Pan go podźwignie Jeżeli zgrzeszył, zawini przeciwko bliźniemu. Jeżeli wyzna te grzechy, zostanie mu przebaczone A może sam przebaczy komuś innemu. Bo my, my często myślimy sobie tak, że ktoś... A, przepraszam, my sobie często tak myślimy, że myśmy zawinili przeciwko komuś. I to może sprowadziło na nas jakieś nieszczęście. Ale jest jeszcze druga strona, że ktoś zawinnił przeciwko nam. I my musimy przebaczyć. I teraz, jeżeli my nie przebaczamy, jesteśmy tak samo winni przed Bogiem, jakbyśmy zrobili komuś krzywdę. My w swoich sercach musimy być czystymi przed Bogiem. I tutaj jest też ważny punkt podkreślenia, że jeśli ktoś choruje między wami, niech przywoła starszych kościoła. Nie pisze, że biskup musi przyjechać, nie pisze, że kapłan musi przyjechać, pisze, że starszych kościoła, więc ludzi, diakonów czy starszych, którzy, którzy nie mają żadnych stanowisk, nie są po studiach teologicznych, ale po prostu są wybrani przez ludzi, aby służyli w kościele. Zrobimy teraz przerwę. Powracamy do naszej rozmowy. Mówimy dzisiaj na temat na temat namaszczania. Namaszczania, namaszczenia, na temat namaszczania umarłych, czy chorych. Dawniej według nauki katechizmu namaszczano umarłych. Teraz skorygowano ten błąd i namaszczanie jest chorych w kościele katolickim w szesnastym wierszu listu świętego Jakuba pisze wyznawajcie sobie grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich abyście byli uzdrowieni wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego więc była już mowa o modlitwie ale właśnie wyznawajcie sobie grzechy jedni drugim to też coś nowego bo cały czas nauka katechizmu mówi, że jak chcesz wyznać grzechy, musisz przyjść do kapłana. A poza tym jeszcze jest też temat abyście byli uzdrowieni i tu jest dodane, podkreślone, że bardzo dużo może zdziałać modlitwa sprawiedliwego. Więc na ile czas pozwoli to może ten temat, bo jest też na pewno ważne, żeby wiedzieć, kto to jest ten sprawiedliwy człowiek. Pierwsza sprawa to jest módlcie się jedni za drugich, ale tak jak tu jest właśnie to podkreślone, abyście byli uzdrowieni. I kontynuacja wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Czyli kiedy czytamy werset po wersecie, widzimy grzech, widzimy. Oczyszczenie, widzimy wyznanie, widzimy przebaczenie. Widzimy, co kiedy jest przebaczenie grzechu, to jest co? Uświęcenie. Człowiek staje się sprawiedliwym. Nie dlatego, że był bez grzechu, ale dlatego, że jego grzech został przebaczony. I w tym kontekście jest napisane, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Módlcie się jedni za drugich, ale jacy? Bądźcie czyści przed Bogiem, bądźcie czyści przed sobą. W jaki sposób my możemy być czyści przed Bogiem? Kiedy przychodzimy do Jezusa Chrystusa, kiedy wyznajemy nasze grzechy i odwracamy się od nich, wierząc, że On jest przez Boga darowanym barankiem Bożym, który umarł za nasze grzechy który umarł w nasze miejsce, który zapłacił za nasze grzechy. I kiedy przychodzimy do Niego, wyznajemy nasze grzechy, odwracamy się od nich. On oczyszcza nas od naszych grzechów i Bóg nazywa nas sprawiedliwymi, a sprawiedliwy w oczach Bożych to jest taki, jakby nigdy nie zgrzeszył. Ale to nie dlatego, że my swojej mocy, swoich uczynków jesteśmy czy byliśmy sprawiedliwymi, ale tylko i wyłącznie ze względu na ofiarę Jezusa Chrystusa. Tylko i wyłącznie. Teraz, kiedy właśnie tacy ludzie, którzy oddali swoje życie Jezusowi, którzy otrzymali przebaczenie od Boga przez Jezusa Chrystusa, jeżeli tacy modli się, ludzie się modlą i usilnie się modlą, to modlitwa takich ludzi, może wiele. Dlatego święty Jakub mówi, że modlitwa płynąca z wiary uzdrowi. Taka modlitwa uzdrowi. Dlatego on mówi, jedni za drugich módlcie się. Tutaj nie, nie ma mowy o tym, módlcie się za umarłych. Módlcie się jedni za drugich. Jeżeli choruje ktoś pośród was, jedni za drugich. Najpierw musi nastąpić oczyszczenie. Najpierw musi być u, o, tak naprawdę uzdrowienie wewnętrzne, a później konsekwencją tego następuje uzdrowienie zewnętrzne, często w ciele, w ciele, cielesne uzdrowienie, bo Bóg jest Bogiem cudów. Bóg jest Bogiem, który jest, przedstawia siebie w Starym Testamencie ja jestem Pan, Twój lekarz. W liście Piotra jest napisane, że Jezus Chrystus w Jego ranach i sińcach jest nasze uzdrowienie. Bóg naprawdę pragnie, nas dotykać i nas uzdrawiać. Ale najpierw, czego On pragnie? On pragnie, abyśmy przyszli do Jego Syna. Abyśmy wierzyli w Jego Syna. Abyśmy zostali oczyszczeni Jego krwią. A wtedy On będzie naprawdę działał. Tak, więc na tyle, na ile to jest ważne dla słuchających. Wierzę, że podkreśliliśmy, żeśmy zaakcentowali te ważne punkty i momenty, że namaszczenie ma być ludzi chorych, a nie umarłych, modlenie się za ludzi chorych, a nie za umarłych, że wyznawanie grzechów jest przed Bogiem i wyznawanie grzechów jest jeden przed drugim. To znaczy, jeśli idziesz do kapłana i wyznajesz jemu swoje grzechy, on ma takie same powody, aby wyznać przed Tobą jego grzechy. Wyznawajcie grzechy jedni drugim. Ma to być w kierunku pionowym, człowiek Bóg, i ma to być w kierunku poziomym, człowiek, człowiek. Wierzę, że te akcenty, które podkreśliliśmy, pomogą Wam zrozumieć, pomogą Wam rozumieć Pismo Święte, zachęcą Was do czytania Pisma Świętego, słuchający mogą kupić katechizm, mogą kupić Pismo Święte i mogą sobie sami porównywać. Nie musicie wszystko przyjmować tak jak mówimy, możecie to sprawdzić, możecie to porównać. Dlatego to co mówimy to nie wyczerpuje tematu, ale Pismo Święte mówi, żeby sprawdzać nauczycieli, żeby sprawdzać tych co nauczają, czy mówią prawdę. Sprawdzać według czego? Według Pisma Świętego. Będzie to dla nas wielkim błogosławieństwem i będzie to dla nas wielką radością, gdy krok po kroku będziecie poznawać ten największy skarb, jaki dany nam został tu na ziemi, poznanie Pisma Świętego, a przez to poznanie Pana, Króla, Zbawiciela, żywego, wspaniałego Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Wam za uwagę. Życzymy błogosławieństwa Bożego. Polecamy was, Jezusowi Chrystusowi. I dziękujemy również Ani Józefowi Lupa. Dziękujemy Państwu. Dobranoc.